na to, że piękne stare budynki e, oczywiście z początku e, czy tam z 20-30 lat XX 20 wieku, ale, ale nadal, e, mimo tego, że zaniedbane opuszczone, zdewastowane to nadal, co, nadal są piękne. No ale mówiłem o ludziach, którzy, e, którzy chcą, żeby Detroit, Michigan było lepsze, no i teraz m, ostatnio dwa dwie nowe uchwały zostały podjęte, podpisane przez e, gubernatora stanu Michigan, panią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 No jest to oczywiście ingerowanie w, w, w, w e, prywatności i, i to wszystko chyba zostanie e, tylko i wyłącznie e, m, policjant po prostu będzie decydował, czy, czy rzeczywiście ten ktoś wysyłał, czy nie wysyłał tego sms. a nie sądzę, żeby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 wyjęte spod tego prawa i e, tam można palić papierosy e, tak samo w specjalistycznych e, sklepach e, z tytoniem czy w barach e, z cygarami e, to się nawet nie nazywa bary z cygarami tylko mm, miejsca gdzie można palić cygara gdzie można kupić cygara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 tytoń zazwyczaj jest jakiś aromatyzowany i mężczyźni kobiety bardzo często to palą no i rzeczywiście w restauracjach arabskich bardzo często to się spotyka, teraz niestety będzie to nielegalne właśnie tutaj w Piężynie Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata od podszewki i do tego po polsku, podcast polski Detroit, www.polskiedetroit.com swego czasu mówiłem o tym filmie już w moim podcaście You Don't Know Jack Nie znacie Jacka jest to film, który, który swoją premierę miał w stacji HBO 24 kwietnia tego roku. Film opowiada o życiu doktora, który pozwalał, pomagał swoim pacjentom popełnić samobójstwo. Zwolennicy doktora Czecha Keworkiana nazywali go uważali, że był naprawdę bardzo, bardzo pomocny jego przeciwnicy nazywają go doktorem śmierć Jack Kevorkian oczywiście żyje cały czas tutaj w Detroit na podstawie jego życia, na podstawie tego co robił i na podstawie wielu lat które spędził w więzieniu właśnie został stworzony film w roli Jacka Kevorkiana występuje Al Pacino z większych nazwisk grają tam też Susan Sarandon i John Goodman, ich na pewno znacie. No i cóż, tak jak powiedziałem, no film miał premierę na HBO, jeśli mieszkacie w Stanach, to... Chociażby dzisiaj była kolejna, po raz kolejny pokazywano ten film, no i przez kolejnych kilka tygodni będzie na HBO puszczany ten film, tak samo myślę, że w polskim HBO swego czasu też będzie właśnie ten film. Myślę, że warto obejrzeć, dlatego że jest to dobra historia i, i myślę, że podczas właśnie dyskusji, bo bardzo często, szczególnie w czasie wyborów, poruszana jest kwestia eutanazji. Myślę, że naprawdę warto obejrzeć ten film, żeby w jedną albo w drugą stronę przekonać się, że, że może, może opinia, opinia, którą teraz macie może być całkiem inna, także serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu i tak jak mówię, no bardzo, bardzo związany film z Detroit no dobrze już niedługo a propos właśnie jeszcze medycznych spraw i rzeczy związanych z Michigan nowych praw wprowadzonych w Michigan zauważyłem ostatnio bardzo dużo firm czy, czy też gabinetów lekarskich, doktorów, którzy ogłaszają się i pomagają w zdobyciu licencji, pozwolenia na używanie medycznej marihuany właśnie w Michigan swego czasu. No w Kalifornii to już jest od kilku lat. W Michigan całkiem niedawno zostało wprowadzone prawo, gdzie można osoby przewlekłe, chore, przewlekle, chore mogą zdobyć właśnie pozwolenie na używanie medycznej marihuany. No i w związku z tym pomyślałem, że to będzie bardzo dobry temat na podcast. Także jeśli macie jakieś pytania związane z medyczną marihuaną w, właśnie w stanie Michigan, to czekam na, na te pytania. Ja planuję spotkać się już niedługo. Z właśnie doktorem, który pomaga ludziom uzyskać takie licencje. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na polski gmail.com. No dobrze, powoli będziemy kończyć. Jeszcze tylko o jednej stronie internetowej chciałem powiedzieć. Mój przyjaciel z czasów liceum, Robert. Właśnie teraz przebywa na Florydzie, w Miami, na Key West, ale przejechał już połowę Stanów Zjednoczonych i wylądował. No, można nawet powiedzieć, że cały stany przejechał. Wylądował wraz ze swoimi znajomymi, ze swoją żoną w San Francisco i później przez Utah, przez Louisiana, Georgię, na Florydę. Później z Florydy będą jechać. Północna, Południowa, Karolina, będą jechać do Nowego Jorku, później wpadną na chwileczkę do Detroit i później wylatują do Polski z Toronto. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że Robert stworzył stronę tourdeameryka.pl i właśnie strona jest oczywiście w formie bloga, bardzo dużo zdjęć, ale myślę, że skoro słuchacie mojego podcastu i jesteście ciekawi, jak Ameryka wygląda, to myślę, że strona Roberta, blog Roberta pisany, uaktualniany bardzo często, będzie też atrakcją dla Was. Także jeszcze raz tour Link oczywiście znajdziecie na stronie polski A ja już się z Wami żegnam, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze e-maile, na Wasze pytania. Trzymajcie się do następnego razu. Na razie, hej! I AC zawsze z Tobą i dla Ciebie.